mi jeszcze przed wieczerzą Pańską przeczytać o naszym doskonałym arcykapłanie. O tym, który jest ideałem, na który, na który miały wskazywać te wszystkie urzędy Starego Testamentu i jakkolwiek najlepsi z ludzi, którzy byli kapłanami czy byli arcykapłanami mieli swoje słabości mieli swoje braki i ich czas służby był przemijający tak autor tego listu poświęca wiele miejsca aby wykazać wyższość Pana Jezusa Chrystusa i tego przymierza i tej służby którą On sprawuje ponad to wszystko, co było jedynie reprezentowane w tym wcześniejszym, starym przymierzu, w tym systemie mojżeszowym. W siódmym rozdziale listu do Hebrajczyków, od 22 wiersza, czytamy O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem tamtych kapłanów było więcej gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie bardzo bardzo ważne wielu ludzi dzisiaj myśli że potrzebujemy ziemskich kapłanów ponieważ nie ma z nami tu Jezusa ktoś w Jego miejsce musi być kapłanem pośrednikiem między nami a Bogiem. Autor listu do Hebrajczyków najwyraźniej nie miał takiego zrozumienia, ale wierzył w arcykapłana, który sprawuje swoje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. To prawda, że nie jest tutaj z nami w ciele, ale jest w daleko lepszym przybytku niż tutaj na ziemi moglibyśmy mu zbudować. Jest daleko lepszym przybytku, wszedł ze swoją krwią do samego nieba. I tam teraz wstawia się za nami nieustannie. taki ziemski kapłan jest w stanie coś takiego zrobić. Żaden tam się nie jest w stanie dostać w swoim ciele do tego doskonałego przybytku. Ale nawet tu na ziemi, żaden z nich nie jest w stanie na ziemi wstawiać się za nami nieustannie. Ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. I wiemy, że nie ma innej drogi, jak tylko przez Niego. To jest jedyna droga, jaką możemy dostać się do Boga. Nie przez żadnego człowieka nie przez jakieś obrzędy nie przez jakieś obrazy nie przez jakieś ceremonie nie przez odpusty nie przez jakichkolwiek ludzi choćby najlepszych najświętszych ale tylko przez Niego Pan Jezus powiedział nikt nie przychodzi inaczej do Ojca jak tylko przeze mnie to jest jedyna droga jeśli chcesz mieć kontakt z żywym Bogiem to tylko w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. To tylko przez Pana Jezusa Chrystusa. Tylko. Gdyż On żyje zawsze, aby się wstawiać za nami. Chwała Bogu. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana. Świętego. Niewinnego. Nieskalanego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 Cokolwiek ludzie, którzy go reprezentują, są niedoskonali, ja jestem niedoskonały. I każdy inny, który chce mu służyć i chce go reprezentować, jest niedoskonały. I nie, chwała Bogu, nie jesteśmy żadnymi pośrednikami. Nie jesteśmy żadnymi kanałami, których ktokolwiek by potrzebował, żeby dostać się do Boga. Gdyż Jezus Chrystus przez swoją śmierć, przez swój krzyż przez swoje chwalebne zmartwychwstanie otworzył nam drogę do Ojca, dostęp i On jest naszym Arcega wszyscy jesteśmy braćmi wszyscy potrzebujemy Go wszyscy przez Niego mamy w tym jednym duchu dostęp do Ojca do Jego łaski tak samo ja potrzebuję jak każdy z Was tak samo każdy inny sługa Boży I dziękujemy Bogu za to że dzisiaj nasza ufność nie leży w człowieku, nigdy nie powinna była leżeć ale niektóre formy religijne niektóre systemy religijne taki nacisk kładą na człowieka i taką mają, ma, taki człowiek ma zakres funkcji i służby że niestety w naszej ludzkiej naturze jest, jest ta tendencja aby na tych ludziach pokładać w tych ludziach pokładać swoją ufność i, i jakby na nich się opierać w swoim podążaniu za Bogiem dzisiaj mamy arcykapłana który jest bezpośrednim Pomostem między nami ludźmi, a świętym Bogiem. Do Niego przychodzimy i wiemy, że w Nim nie ma żadnego grzechu. On wziął na siebie nasz grzech i z tym grzechem rozprawił się na krzyżu Golgoty, kiedy za nas cierpiał i umarł. Ale On sam jest odłączony od grzechu, czysty, niewinny. Nie ma w Nim żadnej nieprawości nie ma w nim, w nim żadnej skazy i nikt mu tego nie udowodni ludzie piszą bzdury na jego temat wymyślają dzisiaj coraz to nowe oskarżenia i próbują zrobić z Jezusa człowieka takiego jak my ale to wszystko jest diabelska robota na marne wszystkie ich oskarżenia są bezpodstawne i te wszystkie rzeczy, które wypisują są tylko ostatnimi drgawkami szatana który wie, że jego czas jest krótki i próbuje, co może, żeby zniszczyć wiarę świętych. I próbuje, co może, żeby tylko śmieszyć Królestwo Boże i Pana Jezusa Chrystusa obrzucić błotem. Ale już niedługo. Jego czas jest krótki. Jezus Chrystus jest czysty, święty, nieskalany, odłączony od grzeszników, wywyższony nad niebiosa. Nie ma żadnego innego imienia, które mogłoby się równać z Jego imieniem. Nie ma żadnego innego imienia, przez które ludzie mogli być zbawieni. On jest ponad wszystkim, jest głową wszystkiego i poddane Mu są wszystkie zwierzchności i panowania i moce. Wszystko jest Jemu poddane. On jest głową ponad wszystkim. Takiego mamy arcykapłana. Takiego mamy sprawiciela Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. Możesz być zbawiony. Dzisiaj jeśli jakikolwiek grzech Cię obciąża jeśli jakikolwiek zło Cię wiąże jeśli w jakichkolwiek jesteś pętach możesz być wolny, On Cię z tego może zbawić może Cię z tego uratować jeśli przez Niego przyjdziesz do Boga gdyż Bóg ma wszelką moc i żadne kajdany nie są zbyt ciężkie dla Niego żadne łańcuchy zbyt mocne, żeby je rozerwać ale ma moc oczyścić Cię uwolnić od wszelkiego związania od wszelkiego ryczy w Twoim sercu od wszelkiego zła od wszelkiego jakiegoś zniewolenia cokolwiek jest nieprawością w Twoim życiu. On może Cię dzisiaj zbawić z tego. Takiego mamy arcykapłana. Jeśli wierzysz w Niego, jeśli przez wiarę, przez Niego przychodzisz do Boga, to dzisiaj jest dzień zbawienia dla Ciebie. Dzisiaj jest dzień łaski. Dlatego chciejmy jeszcze pochylić nasze głowy w modlitwie i wielbić Go za to wielkie zbawienie, a też wspominać Jego śmierć z wdzięcznością i uwielbieniem przez ten chleb, który łamiemy i kielich, z którego pijemy na pamiątkę jego śmierci dziękujemy, kochane Ojcze za Pana Jezusa Chrystusa którego posłałeś w postaci grzesznego ciała Posłałeś go, Panie, aby tutaj żył między nami. Aby prowadził czyste, nieskalane życie. Był sługą. Twoim sługą. I również sługą wielu ludzi. I w tym uniżonym, świętym życiu wziął na siebie nasze nieprawości. Utożsamił się z nami z naszym grzechem, z naszą upadłością, podłością, tym całym złem, które mieszka w sercu człowieka. Zaniósł to na krzyż, gdzie cierpiał, gdzie umarł, gdzie poniósł winę, gdzie poniósł karę za winę nas wszystkich. Dziękujemy Tobie. Dziękujemy za tą doskonałą ofiarę, przez którą raz na zawsze Zmazał wszelki grzech, wszelki brud, wszelkie zło. I dzisiaj żaden człowiek nie musi żyć zniewolony grzech. Żaden człowiek nie musi być potępiony i zginąć, ale w wierze, prostej wierze może zwrócić się do Ciebie i przez tą doskonałą ofiarę uzyskać przebaczenie, oczyszczenie, uwolnienie, życie, wolność moc do nowego życia dzięki Ci dzięki ci. Panie Twojego cierpienia, Twojej śmierci łamiemy ten chleb. Podczas tej ostatniej wieczerzy ze swoimi uczniami pan podałeś ten chleb, mówiąc to jest ciało moje, które za Was będzie wydane. Panie z tą ufnością łamiemy ten chleb i... Będziemy brać z tego chleba, wyznając naszą wiarę w to, że Ty umierałeś za nas, że tam w Twoim ciele nasz grzech został potępiony. Nasze zło zostało tam osądzone i zwyciężone. I ten kielich, Panie, na Twoją pamiętkę i z tego kielicha pragniemy pić, dziękując za moc krwi, która i dzisiaj zmazuje wszelki grzech. I tak modlę się, Panie, byśmy biorąc z tego chleba, pijąc tego kielicha, prawdziwie <śmiech> mieli z Tobą społeczność w duchu, aby też i ta, ta pamiątka Twojej śmierci, Twojej męki Twojego zwycięstwa nad grzechem przyniosła nowe siły w nasze życie aby zwyciężać grzech aby nie ulegać pokusom ale stawiać opór diabłu aby uciekł od nas aby nie stawać się jego narzędziami ale być narzędziami Twojego, Panie, Twojego błogosławieństwa, narzędziami sprawiedliwości. Przemawiaj teraz do naszych serc i objawiaj się nam w szczególny sposób, prosimy. Amen.